Witam serdecznie w drugiej części reportażu o MS Estonii, promie, który zatonął w 1994 roku na Bałtyku. W ostatniej części rozmawiałem z Jutta rabę niemiecką dziennikarką, która jest autorką ekspedycji na wrak, które ujawniły nowe fakty autorką książki i filmu Baltic Storm o MS Estonii. Rozmawiałem również z Markiem Busiem, polskim ekspertem yy, do spraw tragedii na morzu oraz oceanografii. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie, w dzisiejszym reportażu ciąg dalszy y, moich rozmów z tymi ludźmi, y, zarówno z nimi, jak i innymi osobami, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać z, rów, zarówno z polskim politykiem y, Tadeuszem Iwińskim, y, z polskim przedsiębiorstwem do spraw ratownictwa okrętowego PRO oraz wieloma innymi osobami. Serdecznie zapraszam, y, ale najpierw, proszę Państwa, rozmowa z, kontynuacja rozmowy z Jutton Rabę. Zapraszam. Oficjalny raport obwinia zamki zabezpieczające pultę zamykającą pokład samochodowy. To pozwoliło na dostanie się wody na pokład, spowodowało przechył i rozpoczęło tragiczny łańcuch wydarzeń. Tak więc jest to oficjalny raport. Może Pani powiedzieć nam, co spowodowało, że pomyślała Pani, że coś tu jest nie tak. I rozpoczęła Pani własność. Mm -hmm, mm -hmm. Pozwól zauważyć mi tylko jedną rzecz bo to bardzo ważne. Przypomniałeś właśnie dokładnie to, co jest napisane w raporcie Komisji JAI. To było dla nich oczywiste, że do tragedii doszło z winy zamków zamykających buty. Ale jeśli tak jest, to pytam się Ciebie, jako przeciętnego obywatela społeczności europejskiej, dlaczego nie wytoczono procesu sądowego stoczni? Dobre pytanie. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że oni wiedzieli, że ta diagnoza jest zła. Zostawili to, aby nie wytaczać bardzo drogiego procesu ze stocznią, który wykazałby, że państwo szwedzkie miało z tym wiele wspólnego. Wtedy dopiero by się zaczęło. Tak więc jest to główna przyczyna, ponieważ w innym przypadku nie byłoby ani jednego powodu, aby nie wytoczyć i nie wygrać takiego procesu. I to byłoby wtedy najlepsze rozwiązanie. Teraz pozwól, że coś Ci wyjaśnię. Trafiamy do sedna. Coś, co powinno było być widoczne z punktu widzenia sił fizyki. To, co naprawdę tu się stało. Spójrzmy na fakt. Estonia zatonęła w prawie półtorej godziny. Mm -hmm. yeah. yes. of the, um, Przykład prawu Jana Heweliusza. Mój the, ojciec był budowniczym prom. Stąd tyle o wiem i mogę się well, na ten temat wypowiadać. A więc kadłub statku jest pusty w środku. Statek pływa dlatego, że w środku jest powietrze. Natomiast kiedy statek obróci się dnem do góry, wtedy powietrze jest uwięzione, nie może uciec. Nawet jak się wywróci, to tak jak słusznie zauważyłeś w przypadku Jana Haveliusza, długo utrzymuje się na wodzie. Nie tonie od razu, bo powietrze jest tam uwięzione. W przypadku Estonii było trochę inaczej. Statek nie przywrócił się całkowicie, pływał na boku i nagle potem zatonął. Według praw fizyki to jest możliwe tylko wtedy, gdy powietrze może się uwolnić na zewnątrz. Powietrze z najniższych pokładów musiało zostać wypchnięte. Woda, która dostawała się przez pokład samochodowy, nie mogła tego zrobić tak szybko. Świadkowie, którzy przeżyli, mechanicy z maszynowni, którzy widzieli wszystko na ekranach monitoringu, byli jednymi z ostatnich, którzy opuścili pokład, kiedy prom był już bardzo przechwalony. Oni powiedzieli, że bramy zamykające pokład samochodowy były do końca zamknięte. Mm -hmm. a woda wdzierała się w niewielkich ilościach bokami. Te ilości nie były w stanie wyprzeć powietrza na zewnątrz. Wystarczy wrócić do drugiej klasy gimnazjum. Mowa o prawie Archimedesa, mm -hmm. o sile wyporności. Kiedy woda zacznie się wdzierać na niższe pokłady, wtedy zaczyna wypychać powietrze ku samej górze. Tak więc musiała być dziura w kadłubie, którą zresztą my później znaleźliśmy i sfilmowaliśmy ją. Przez taką dziurę woda może dostać się do środka. Mamy świadków, którzy wychodzili z pokoi położonych pod pokładem samochodowym. Oni mówią, że woda wlewała się z dołu. Kiedy byli już na pierwszym piętrze, wody na dole było już mnóstwo. To oznacza, że woda musiała wdzierać się od dołu. To jest też dowodem na to, że była wyrwa w promie, którą wszyscy mogą zobaczyć na filmie. Że woda wdzierała się przez nią, zalewała najniżej położone części promu. Wypychała wtedy powietrze i wtedy było to możliwe. Kiedy tak się dzieje, wtedy rzeczywiście prom może zatonąć jak kamień. Mm -hmm. Możesz spróbować zrobić to z małym modelem we własnej wannie. Wtedy rzeczywiście możesz zatopić staw. To właśnie sposób, w jaki zatonęła Estonia. Przez to zatonęła w godzinę i 30 minut. Mm -hmm. Wszystkie dowody, zeznania ocalałych skupiały się właśnie wokół tych rzeczy, ale zostały zignorowane. Mówiono, że nie są ekspertami, że to tylko pasażerowie, co oni mogą wiedzieć. To jest głupie, mamy blisko 175 zeznań świadków. Należy to połączyć i dowiemy się, jak broń naprawdę zatonął. And of course then może powiedzieć, że niektórzy z ocalałych mieli doskonałe kwalifikacje naprawdę ponieważ byli inżynierami byli członkami załogi więc kto może dać lepsze zeznanie You can you can try to do that with some little model in your own box then you can sink a ship yes and this was exactly what Estonia did it sank exactly that way And then, and then it's also possible that a ship sinks very quick and sinks in half an hour as, as Estonia mm -hmm, did. Mm -hmm. And all the witness statements who were pointing exactly to these facts were suppressed. Or it was said, yeah, these people were are no experts and these people mm -hmm. were just uh, passengers and what do they know? Yeah, but it's as stupid. You should out of a, out of one hundred and thirty-seven witness statements, yes. you should also, of course, make put a puzzle together mm -hmm. so that you can see how the ship had really sunk. And I must say, some of these witnesses have given excellent statements oh, because really? they are engineers. They were engineers. Mm -hmm. They were crew members, and so on and so on. So who can give better statements mm -hmm. than these people? A co ze znikającymi ludźmi, na przykład Avo Pitt kapitan promu, right. który był widziany, jak pomagał pasażerom yeah, zakładać is, course, kamizelki ratunkowe to podczas uh, tonięcia promu? How, how tak, to następna tragiczna część tej historii. O tym, jak całe państwo nie jest zainteresowane w odnalezieniu swoich własnych obywateli. Było jasne, że kapitan Pete, drugi kapitan, że on i inni ludzie siedzieli razem w jednej łodzi ratunkowej. Ci ludzie przeżyli. Ich imiona były nie tylko na listach ocalałych. Byli bardzo szczegółowo opisani. Były ich pseudonimy. Ktoś powie, że to przypadek, że ktoś się pomylił, czy coś. W państwie nawet policja może się mylić. W przypadku... Może jednej osoby, ale to było łącznie dziewięć osób. I to się zawsze skupiało tylko wokół tych dziewięciu osób. Próbowaliśmy do nich dotrzeć tak bardzo, jak mogłaby to zrobić policja. Wtedy stanęły nam na drodze urzędy, prokuratorzy, którzy mówili, że dla nich sprawa yes. jest jasna. Znikający ludzie ze szpitalów, Awo Picht, jeden z kapitanów promu, który miał być odnaleziony, right. był podawany przez media jako odnaleziony i żywy w szpitalu. Później okazało się, że go nie ma. Podobnie... No, no, no, to, to, to jest mnóstwo poszlak w tej sprawie, takich y, ciekawych, bo kapitan Marieli na przykład jest taka sensacyjna. Ludzie zapominają prawdopodobnie w jakiej sprawie mieli trzymać buzie na kłódkę i zaczynają w pewnym momencie mówić. Właśnie w sprawie Estonii jest to ciekawe, że się pojawiają coraz nowi świadkowie, prawda? Tak jak ten celnik, który ujawnił sprawę tak. przemytu broni od czego się w zasadzie ta twarda postawa rządu Estonii zaczęła. Oczywiście rząd Musiał się do tego przyznać. Mówili, że ci ludzie, którzy byli na listach ocalałych, to nigdy nie przeżyli. Że to był błąd, że ich nigdy nie odnaleźć. Ale w tym samym czasie prokurator w Estonii wystawił nakaz więc narodowy nakaz zatrzymania przez Interpol kapitana Pitta. Co za sprzeczność, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, so, do, tak do, więc to, jak Pani sądzi, co im się stało? I sądzę, że zostali wzięci pod opiekę amerykańskiego systemu ochrony świadków. Tak myślę i mogę jedynie mieć nadzieję, że są w nim do dzisiaj. Ja sądzę, że cały wymiar tej sprawy, ten cały przypadek, ta katastrofa, to co mieli na pokładzie, transport militarny, że to wszystko miało tak duże znaczenie, że do dzisiaj amerykańskie NSA Uznało swoje dokumenty związane z tą sprawą jako tajne na zawsze. Zrozum, co to oznacza. To ma większą wagę niż morderstwo Kennedy'ego, ponieważ tamte dokumenty zostaną ujawnione za 75 lat, a dokumenty Estonii są utajnione na zawsze. Jutta Rabe mówiła o tym, że też przekazała mi dokumenty świadczące o tym, że na lotnisku w Sztokholmie, dobrze pamiętam, w Alandzie czekały dwa samoloty. Dwa samoloty, tak. tak, tak. O tym też no, Ja o tym wszystkim słyszałem właśnie od Juty Rabe na, na tej konferencji. Ona, ona tam na tej konferencji w Talinie, prawda? Tam, tam wszyscy mówili o tym, co, co wiedzą lub widzieli, co odkryli. No w końcu byli tacy doświadczeni dziennikarze szwedzcy i niemieccy. Ja już nie mówię o politykach, bo w końcu właśnie pani Sep, która nie podpisała raportu parlamentarnego, była i tam mówiła. No, był człowiek, który... są nieplanowane wystąpienie takiego historyka. Badaj, że jego nazwisko jest Oun, Oun czyli mhm. pisze, który pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej i powiedział, że, że widział taką eksplozję paniki, jak przyszedł do pracy wśród tych wyższych urzędników. Mm -hmm. A tak ktoś tam w jakimś gabinecie czy na korytarzu krzyczał, Boże, no to żeśmy się zgodzili, co myśmy zrobili i tak dalej. Tak więc to jest jedna z więc Szwedzkie judges, dokumenty, nie które nie także nie istnieją, nie nie i do których zaglądali niektórzy sędziowie postanowiono natychmiast zniszczyć. To było w interesie, absolutnym interesie państwa, aby te dokumenty mm. nigdy nie wydostały się na zewnątrz. O tym mówi się całkowicie otwarcie w Szwecji. Nie robi się tego żadnego sekretu. Możesz o tym przeczytać w gazetach. Ja osobiście dziwię się, że Szwedzi nie reagują na to, mm -hmm. że jest im to obojętne. To bardzo yes, przykre. Yes. Wszyscy jesteśmy dzisiaj w Europie. Mamy demokrację. Tak myślę i taką mam nadzieję. I wszyscy, a już najbardziej media, mają prawo do zadawania tych pytań i otrzymywania prawdziwych, rzetelnych odpowiedzi. Mm -hmm. Prom ma wielką przedwagę nad wszystkimi innymi środkami transportu morskiego. Myślę tu prawda, o, o tych różnych rodzajach żeglugi. Prom po prostu jest często. Normalna żegluga liniowa to, są, to jest jedno zawinięcie na tydzień, dwa zawinięcia na tydzień. A tutaj prawda, jest statek codziennie dokładnie z rozkładem jazdy można w ostatniej chwili wprowadzić coś do portu bez kontroli i tak hmm. dalej. Pod... Wie pan, to ja powiem, ale to jest kwestia raczej wyczucia, nie, nie dowodów. Ja, ja myślę, że nie było zamachu. Hmm. Że nie było zamachu. A co, pańskim zdaniem to mogło się wydarzyć? Ja, bo, bo wie pan, ta, ta teza się opiera na tym, że wywiad rosyjski postanowił yy, są jakby tutaj dwa, dwa takie yy, yy, wątki o dwie, dwie podteorie, powiedziałbym. że Pierwsza podteoria była taka, że na stanie nic nie było specjalnego, a jeżeli było coś, to, to Rosjanie chcieli tylko nastraszyć i ujawnić i zrobić z tego aferę, prawda? No bo gdyby na przykład jakaś eksplozja uszkodziła ten statek i on dopłynął do, do Szwecji, to w Sztokholmie nie udałoby się już w zasadzie nic ukryć. Wszystko by się sypnęło. Mhm bo wystarczyłoby, że fotoreporterzy pilnowaliby przez 24 godziny na dobę bram portu, prawda? Żeby zobaczyć coś, co z promu wyjeżdża i wy, wychodzi. Natomiast druga teoria jest taka i ta teoria mówi, że oni, jakby że to, co się stało, jest skutkiem zamachu, ale intencją nie było zatopienie, mhm. tylko przerwanie szlaku. Tak, taką metodą. A druga jest taka, że tu chodziło raczej o zatopienie, o ale przerwanie tego szlaku, to jest już najmniej prawdopodobne, ponieważ po prostu szukano by innych dróg tam, może bardziej ryzykownych może jest in in right, yeah. pani inicjatorką ekspedycji, która miała pomóc Piotrowi Barasińskiemu w odnalezieniu ciała jego żony. Może nam pani coś yes, na ten temat yes, yes. opowiedzieć? Tak, to była jedna z bardziej humanitarnych akcji. Piotr Barasiński zmarł you know. blisko dwa lata temu, co jest yes. dla mnie bardzo bolesne. Był moim dobrym przyjacielem Because, yeah, i współpracownikiem. To było dla nas bardzo smutne. Miłość usprawiedliwia wszystko. On był tak bardzo związany obietnicą, którą złożył żonie Karlicie, że to po prostu łapie za serce to, jak bardzo państwo uniemożliwiło mu to. To historia na film. Tak, mój film to pokazał. Tak więc chciałam mu pomóc jak najbardziej umiałam, ponieważ on był bardzo uczciwy, a jego pobudki były całkowicie ludzkie. Chciał dotrzymać żonie obietnicy. Obiecał jej, że po jej śmierci pochowają ją w rodzinnym mieście w psali Niestety nie mógł tego zrobić państwo, któremu ufał, uniemożliwiło mu to. Robili wszystko, aby go zniechęcić. To było takie nieludzkie. Naprawdę nie mogę znaleźć słów, aby to opisać. Jak to możliwe, że tak szlachetna idea, aby nawet na własny koszt odnaleźć żonę i zabrać jej ciało do rodzinnego miasta, jest blokowana? Trudno to zrozumieć. Można no. powiedzieć, że on teraz sam zmarł na tym grobie. Jeśli chcesz poznać moje prywatne zdanie, Szwecja ma teraz jeszcze jedną ofiarę na sumie. Mhm yeah hard to understand and yes. uh, i can I can still and now he has been dying himself over this grief and uh, now the state mm -hmm. has has even one more victim uh, and you want to hear my opinion about that mm -hmm. Rozmawiała Pani feelings, też what z rodzinami ofiar. Jakie są ich odczucia i czego oczekują od Szwecji często? One? Rodziny teraz się jednoczą w 15 rocznicę tragedii. Drogą prawną próbują yes. dojść swoich racji, wytaczają procesy, a szwedzkie sądy je wciąż odrzucają. Mają wiele problemów, a także to małe zadośćuczynienie, które otrzymali, nie było wystarczające, już nie bacząc na to, że szwedzkie było bardzo małe w porównaniu z tym, które otrzymali jest to interfacing with that można nawet powiedzieć, że to było nic, że to był jakiś żart. Tak więc mam nadzieję, że oni się nie poddadzą i że może przemyślą nową strategię, aby innymi legalnymi środkami osiągnąć cel. Ja oczywiście będę informowała o tym, jeśli cokolwiek się zmieni. Jeśli będzie trzeba, zrobił następny reportaż lub nowy film, bo to jest jeden z tych przypadków, z tych spraw, które można rozwiązać. Wystarczy, że państwa postanowią zrobić nowe, poważne dochodzenie. Ale przecież oni wiedzą, że są winni, więc nie ma mowy o nowym śledztwie. Nie zrobią go przecież przeciwko sobie. Karl Bildt był wtedy premierem Szwecji. Wtedy musiał zrezygnować, gdyż jego kadencja dobiegała końca. Dzisiaj znów jest u szczytu władzy, znów ma możliwości, znów występuje na forum Europejskiego Parlamentu. A więc pytam dlaczego nie zatroszczy się o swoich własnych obywateli? Dlaczego nie szuka prawdy, którą naprawdę można odnaleźć? Ale ponieważ wszyscy zauważyli, że wszyscy zauważyli, że są własni, nie zaczynamy robić żadnych zauważych przeciwko swoim samym. Mm -hmm. Uh, he was then the prime minister at that moment. Mm -hmm. and he was uh, he was on the edge of leaving because he had lost the elections. Nowadays his party is again in power, and he has again some uh, very important function. He is again the man who is speaking in European Parliament and yes. doing lots of blah blah blah. So I mean, wonderful. Yeah? I mean, why doesn't he uh, care for his own people and uh, care for the truth to find, which is to find in his own mm -hmm. country? Yeah? Nie okay. uh, no. Never give up hope. <laughs> yes. Nie wiem, co nas czeka. I mean, uh, is, Byłam a bardzo a zadowolona z polskich the nurków, polskiej firmy, która robiła to całkowicie za darmo, która jest do dnia dzisiejszego bardzo otwarta na wszelką pomoc w sprawie Estonii. Być może istnieje szansa, aby zrobić jeszcze jedną ekspedycję, jeszcze nie wiem. Wszyscy ludzie, wszyscy obywatele Unii powinni wiedzieć o tej sprawie, a nie po prostu siedzieć w Proszę Państwa, mamy prawo do informacji. Jesteśmy obywatelami wolnych krajów. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Proszę Państwa, w 2000 roku Polska przyjęła większością, bo 100% ilością głosów, traktat o nienaruszalności miejsca w spoczynku MS Estonii. Jedną z wielu osób, które głosowały w Sejmie za przyjęciem traktatu był Tadeusz Iwiński, polski polityk. Postanowiłem do niego zadzwonić i skonfrontować go z nowymi faktami. Proszę Państwa, o to rozmowa z Tadeusz Iwiński. Ja panu powiem, ale przez to nie była ani polska inicjatywa jaką była to yy na międzynarodowa, no i Polska wówczas się nie mogła inaczej zachować, jeżeli to poprzeć. No, no, ale w, w świetle tych nowych y, dowodów, w świetle tych nowych faktów i, i domów. No ale przepraszam, no ale to co, to, to, to z Polski Sejm ma powołać komisję, która będzie nie. badała te dowody. No. Czy nie warto byłoby się znowić, czy by zerwać ten traktat w takim świetle dowodów, prawda? To, o to chodzi. Czy, czy jakieś Państwo zerwało ten traktat? Na przykład Niemcy. Oni nigdy tego nie podpisali, uznali, że jest to no niezbyt y, etyczna, by no dobrze, no ale bo, powtarzam, czy świetle tych, ja nie wiem, czy przecież prawdziwych, czy, wie pan, bo jeżeli my się spieramy do dzisiaj, mm -hmm. co się działo, wie pan, w Gibraltarze, z, z Sikorskim, wie pan, po, e, po tylu latach, e, nie, wie pan, to czy y, tutaj, no to jest, chyba delikatna materia, dlatego ja panu zabrałem, czy jakieś państwo zmieniło swoje stanowisko i, i z tego widzę, że nie, tak, że, mm -hmm. Gdyby tak było, to tak, no. Wiele, no nie wiem, no to... Ja, ja nie mam tu nic więcej do, do powiedzenia, no, mm -hmm. to, to, to nie polska inicjatywa powinna być. Gdyby z tym z taką propozycją wystąpił rząd w Tallinie, to byłoby coś innego, mm -hmm. wiele, no. Znaczy są powoływane no, cały od... czas nowe komisje, które w jakimś punkcie stają, prawda? Coś jest... Yy, jakieś utrudnienie. No dobrze, no dobrze, no ale no, wiele, no ale to jest... Ja nie rozumiem, że to w, w kraju, który ma niewiele ponad milion mieszkańców, Śmierć około tysiąca ludzi, no to jest w ogóle y, dramat. Mm -hmm. Tysiąc ludzi jest w ogóle dramat, ale zwłaszcza biorąc pod uwagę proporcje, no to jest szczególny dramat. W podstawie, no, my tu nie jesteśmy ani głównymi aktorami. Mm -hmm. no jest. Do, do, do tego, co nie, że inne państwo się wycofały, bo tu decyzja powinna być władz estoński. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Serdecznie. dziękuję. Do widzenia. Polska kraj tchórzy, można by powiedzieć. Proszę Państwa, poczekajmy aż inni zrobią. To powinna być czyjaś inicjatywa, nie nasza. Kraj, w którym zrodziła się Solidarność, w którym obalono komunizm, który mm, był pierwszy, który pokazał, że można inaczej. Teraz polityk, który pamięta te czasy, pamięta je doskonale, mówi, że inicjatywa powinna wyjść z, z krajów Estonii, Szwecji, może kogoś jeszcze innego. Proszę Państwa, odkąd jesteśmy w tym traktacie mamy takie same możliwości i taka sama wina ciąży na nas jako obywatelach, jako może nie nas, ale rządów krajów, które to podpisały, które pomagają ukrywać prawdę. Teorię pana Tadusza Iwińskiego o proporcjonalności tragedii do wielkości kraju pozostawię po prostu bez komentarza. Proszę Państwa, zapraszam za tydzień, za tydzień kolejne nowe ciekawe osoby. Kolejni politycy, szwedzcy politycy, mam nadzieję, że to Państwa znowu zainteresuje. Już teraz emisję naszego nowego artykułu o MS Estonii. Niestety troszkę spóźnionego, no, tylko z tego względu, że praca nad reportażem przeciągnęła się to no, miesiąc, dwa dłużej niż się spodziewaliśmy. Artykuł, w którym zawarliśmy argumenty na niego. Do niego, żeby nie były to gołe słowa, żeby każdy z nas uzmysłowy sobie, jak wiele wątpliwości budzi tragedia i zbudziło też pytanie, czemu ten wrak jeszcze tam leży. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za to, że wysłuchali się mojej audycji. Zapraszam za tydzień dla Wolnych Mediów Bartosz Staszewski.